Powietrze jest lekkie, sumienie jest ciężkie Myślenie jest grzeszne, pocieszmy się bez nich Próbuję jeszcze czuję jak testy Jestem powszechna i śmierdę Że nie miałbym nic bez farta Lenistwo to mój ulubiony grzech Ale nie osiadam na laurach jak Pet Rarka Właśnie się kończę zaczynać Jeszcze poczekasz aż się zacznę kończyć Chodź tu i zobacz jak fajnie nabijam Chwila, może byś się fajnie przyłączył Nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre Taki progres, że chylą mi czoła i tu Nie ma tego złego co by nie wyszło na dobre Miłość i ona Dla mnie nie ma tych, których nie słucham Są ze mną ci, których nie słychać Nie zjadają mnie nerwy, tu ja zjadam nerwy Wyciągam kapla za kaplem Dla mnie ten biznes to jęga Nie wydaje mi się, żebyś tak na wino Kiedykolwiek chłopcze, choć się nie oszczędzam Bez umiaru Lecę nad wyraz jak Tęga, Pary z pepe w realu SB Mafia wbijam, żeby ich deptać po piętach Powietrze jest lekkie Sumienie jest ciężkie Myślenie jest grzeszne, pocieszmy się bez nich Próbuję szczęście, czuję jak tester Jestem powszechna i śmiertelna Failure, Cause I know that I failed you. I should have done you better. Cause you don't wanna lie. And I know, and I know, and I know. She gives you everything, but boy, I couldn't give it to you. Nie masz szans Zezumienia przecierają oczy Bo każdy z nich wie, wie, wie, wie Że lecę tu jak chcę, je, je, je. Nie, powstrzymam, nie, nie, nie, nie, nie Lecę wysoko, lecę wysoko skakuję na wyższy level Jestem coraz dalej od ciebie Już dwa razy droższy każdy rajfren right Lecę wysoko Better make up your mind What, What do you need? Korzeń mocny? To było mocne kurwa, to było akurat super lajtowe, Co ja dzisiaj znaczysz? jestem bardzo lajtowy. Jak nie będzie korzenia, to możecie mnie nie wklejać w ogóle. <laughs> Dobra, w następnym kawałku właśnie. No na na na, jak masz na imię? Oj dana, dana. No, da, na, dana Jak masz na imię, to jest taka przyśpiewka ludowa, ludyczna taka. Oj danadana. Dana. Ty, tymon, jak już nie wchodź, was? Tymon, słyszysz? Przeszkadzasz, halo. czy znaczy Justin. Jak masz na imię? Oj, dana. dana, dana. Jak mam na imię? Oj, dana, Co dana. Imię? Co mam na imię? Jestem latynoamerykanką, więc mam siedem nazwisk. Portorykanką, ale nie. Skąd jest Riana?